Pewnie chcą zrobić przejście. A, ah, teraz, teraz ja widzę. On przypłynie na złoconej łodzi rzeką, która wypływa daleko w górach. Przypłynie po to, aby zasiać w nas strach. I żeby zabrać resztki jedzenia. Żebyśmy w ogóle nic już nie mieli. Słuchaj, słuchaj, słuchaj, i ucz się, jak się nienawidzi tyrana. To straszne, co powiedziałem kaderowi i wederowi że pragnę służyć u ten gila. gdy dorosnę, ale... A cza no, czasami słowa muszą przechytrzyć nieprzyjaciela. Mój chłopaczku, postąpiłeś słusznie i naprawdę byłeś e, bardzo uważny. Zachowałeś wielką przytomność umysłu. Nic nie widzę w tym tłumie. Czekaj cierpliwie, poż, pokażę ci O, no. już podniesiono bramę przy zwodzonym moście. Przyprowadzono konia Tengila. Jest no. czarny jak noc. Ma na sobie czerwony strój, czerwony jak krew Do chemu ma przyczepione purpurowe pióra, jak płonące pochodnie Widzisz, go? Wysiada z łodzi, wygląda dostojnie i strasznie Tak, wskakuje na czarnego rumaka, przejeżdża obok milczącego tłumu Zaraz będzie na rynku i usłyszymy jego żądania tak wygląda ten z karmaniaki. Kiedy przejeżdżał obok mnie, widziałem je, widziałem przez chwilę jego oczy. Zimne jak ze stali. Wydał mi się duży, nieludzko duży. Cały w czerwieni i złocie na czarnym rumaku. Bił od niego chłód. Ale nie mogłam wyobrazić sobie, do jakiego stopnia jest okrutny. O tym miałem przekonać się dopiero za chwilę. Na rynku. Kazał tam zgromadzić się wszystkim mieszkańcom doliny. Więc poszliśmy z Mateuszem. I, i, i wszyscy poszli. Kobiety, mężczyźni i dzieci. A on stał pośrodku małego rynku. On i jego strażnik Piłkę. Byli jeszcze rycerze Tęgila. Wszyscy zakucie w zbroję z obnażonymi mieczami przed, przed bezbronnym tłumem. O, a teraz słuchaj uważnie wszystkiego, sucharku, i zapamiętaj każde słowo. Czy ten gil będzie przemawiał? Nie, on nie rozmawia z niewolnikami, bo dla niego jesteśmy tylko niewolnikami. Będzie przemawiał piukr, a ten gil będzie zwracał się do niego. Słuchajcie, mieszkańcy Doliny Kwitnących Róż! Nasz łaskawy książę, wielki tęgil, gniewa się. Jest bardzo niezadowolony, że ten mały lwie serce jeszcze się gdzieś ukrywa. Nie znaleźliśmy go do tej pory. Tak, tak, to straszne. Cierpliwość naszego łaskawego księcia niedługo się wyczerpie i wtedy ukaże całą dolinę surowo i bezwzględnie. Słusznie zrobi wielki tengin To chyba jakiś biedny, pomylony starzec. Co on wygaduje? Nasz łaskawy książę swojej dobroci Trzyma się jeszcze z wymierzeniem kary. Co więcej, obiecuję nagrodę 20 siwych koni dla tego, kto schwyta lwie serce. No to ja tego małego lista przyłapię i dostanę 20 wspaniałych rumaków od naszego łaskawego księcia. To chyba dobra zapłata za takiego nicponia. Co, mały, jak myślisz? Nie masz wstydu starcze Nie przyznam, że niewiele O Boże, ten starzec Ma oczy Zupełnie jak Jonatan. Kto to jest? A ty dziadku, co powiesz na to? Czy my nie spotkaliśmy się już kiedyś? Nie przypominam sobie ciebie Idź swoją drogą Dobry człowieku Kiedy nie mogę Muszę zobaczyć co się będzie działo Wielki, łaskawy książę Tęgil wskaże teraz na wybranych przez siebie mężczyzn. Mają wystąpić naprzód i spotka ich wielki zaszczyt. Wyjadą do karmaniaki. Tam zginą. Najpierw będą budować kamienną fortecę, a potem, gdy osłabną z wysiłku, dostanie ich katla. Zapamiętaj to, słucharku. Jonathan! Ty! I ty! Wystąpcie! I jeszcze ty! Naprzód! Spotyka was wielkie wyróżnienie! No! Śmiało, śmiało! Występujcie z szeregu! Młodzieńcze! Do ciebie mówię! Wielki tęgi! Wskazał od nas. Orzenco! Wy tęsknimy za wodę! Oh, nie! Orzenco! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Tak, Nie! jest górą straszy nas. Ale zbieramy siły do wielkiej walki. Ona dopiero się zaczyna. Poznałem cię w pierwszej chwili, dopiero kiedy na mnie spojrzałeś. Tak, to była wielka nieustrożność, Jonatanie. Nie wolno igrać z ogniem. Musiałem go zobaczyć, żeby podsycić mój gniew. A gdyby cię ktoś rozpoznał? Przecież byłem przebrany. Nawet wydaliście się nagrać. O? O, rycerze ten gila ucztują na rynku. Zjadają nasze jedzenie i piją nasze wino. Zapłacą za to. Przyjdzie czas, że zapłacą. Jak mogą ucztować tam, gdzie zabito człowieka, a tylu wzięto do niewoli? Ten gil myśli, że nas całkiem przestraszył. Nie wiedzą o nas nic. Pewnie nie wiedzą, że w każdym domu w dolinie ludzie szykują broń, robią łuki, oszczepy, miecze. Na szczęście rycerze ten gila niczego nie znaleźli. Bo pewnie tu nikt nie zdradził. Ale w dolinie wiśni był taki. Może nie wiedział, do czego jest zdolny ten gil. A może uwierzył w obietnicę nagrody? Trudno wiedzieć, dlaczego tak postąpił. Upili się i śpiewają. Nawet główny wartownik, gruby Dodi, jest całkiem pijany. Poznaje jego głos. No, gdyby ten Gil zobaczył teraz swoich rycerzy, pewnie kazałby ich wychłostać. Poczekajcie, zaraz wrócę. Dokąd idziesz ja na tenie? Mam pomysł. Zaczekajcie spokojnie. Zaufaj mu, on wie, co robi. Zawsze się boję, ale wiem, że Jonathan jest mądry. Co tam masz, Jonatanie? Właśnie, hełm rycerza Tengila. Co? Na co ci strój strażnika Tengila? Może się przydać. Ciekawe, czy poznacie mnie, kiedy go włożę. O! O, ho, ho. wyglądasz strasznie nie do poznania. Zdejmij to szybko. Wyglądasz jak oni. No więc może się to przebranie przydać. Najdalej no za trzy dni wyruszam do Karmaniaki, do krainy Tengila. Ja z tobą. Gdzie pójdziesz, pójdę z tobą. Wiesz, że chcę uwolnić Orwara? Wiem. Więc jeżeli naprawdę chcesz być tam ze mną, to i ja tego chcę. Czego chcecie? Szukamy chłopca, dwie wie serce. Ech, on chyba w ogóle nie istnieje. Wymyśliliście go sobie... Żeby ludziom nie dawać spokoju. No słyszeć, starcie! Co szukamy w twojej chałupie, bo może właśnie ty go ukrywasz? A słyszałeś, co grozi za ukrywanie tego szczeniaka? To? Co, co wyrabiacie? Zostawcie te poście! Cicho staruchu! ruchu. zaś. szukamy każdy kąt, nawet łóżko i szafę! To, to zajrzyjcie jeszcze do nocnego stolika! Zamczy się, jeśli ci życie miłe! A ten chłopak to kto? To, mój wnuczek... No. Za mały Dwie serce jest starszy i większy no. Przesuniemy teraz ten wielki kredens Uś. Może tam gdzieś Jest kwiłka, Co, dawaj Wolę na to nie patrzeć Oni na pewno odgryją kienko w ścianie To będzie koli Choli się Choli się ratunku Ratunku czy to ten kazał wam podpalać domy? Nie na Staruchu, tylko polej wodę. wodą. O, chyba, o! chyba stracili no, nie rozum, żeby no. wyrzucać wszystko z szafy na podłogę, tuż przy palenisku. Co Znajdź sposób, żeby zatkać ci A na co czekasz? Dawaj tu wodę. To się tu zrobili, istny chleb. Musicie to posprzątać. Sprzątaj sobie sam swój chleb, Staruchu. No chodź, idziemy. Nikogo tu nie ma poza tym pomylonym starcem, no! Masz rację. Gdzie w takim chlebie schowały się ten dwie serce? A co się dzieje? Idźcie sobie, głupcy. Idźcie. To szczęście dla nas, że się zapaliło. No, owszem, chłopaczku. Dwa Małe pożary czasami się przydają, tylko, tylko człowiek nieźle się poparzy, kiedy wyjmuje żar z pieca. To ty, Mateuszu, zrobiłeś to na umyślnie? Cicho, chłopaczku, powiadam ci, że małe pożary to, to czasem nie mała rzecz. Ej <śmiech> <śmiech> hey, ty, staruchu, czemu trzymasz aż dwa konie? Przecież to zabronione. No jeden jest mój, a drugi mojego wnuczka. No to ten drugi jest od tej chwili ten Gila. Ten z gwiazdką na czole. Przyślemy ci wieczorem strażnika z drugiej strony rzeki, żeby zabrał konia. A ty podpisz tutaj na tej tabliczce, że się zgadzasz. Szybka, no. Mam napisać, że, że się zgadzam? Takie. Przecież zabieracie mi moją własność. Odpisz, jeżeli Obyd chcesz w ogóle mieć jakiegoś konia. Dobrze ci radzę. No. <grym> Widzisz, staruszko, I... trzeba być posłuszny. Właściosy. <grym> Co za pechowy dzień? Oni mówili o filarze. Chcą zabrać mojego fiolara. Nie martw się na zapas, sucharku. Do wieczora mamy jeszcze parę godzin. Poradzimy się Jonatana. Jonatanie, co robi? Oni chcą zabrać mojego fiolara. Gdybym znał hasło... Jakie hasło? Zawsze trzeba podać hasło, kiedy chce się wyjść albo wejść przez bramy. Słyszałem, jak Josi mówił do kadera. Tam w górach. Jesteś wspaniały, Sucharku. Powtórz je. Wszelka moc dla ten gila, naszego wybawcy. Zapamiętam. Mateuszu, tobie jednemu ufam. Gdyby się coś stało, zaopiekujesz się moim bratem, dobrze? A, nawet nie musisz o tym mówić. Posłuchaj, Sucharku. Wyruszę pierwszy podziemnym podkopem. Ty zaczekasz u Mateusza. Dam ci znak i wtedy się przeprawisz. Nie bój się niczego. Jesteś przecież Karolem Lwie Serce. Uważaj na siebie, Jonatanie, Lwie Serce. Bądź odważny. Jeszcze trochę wytrzymaj. To wszystko tak długo nie potrwa. Mateuszu, pójdę teraz do koni. Chcę się pożegnać z Fiolarem. Dobrze, dobrze, chłopaczku. Fialarze, kochany Fialarze, to wszystko moja wina. Nie wyruszył z Doliny Wiśni, nikt by mi ciebie teraz nie, od nie odebrał. Przebacz mi. Ty rozumiesz, co do ciebie mówię. Jesteś wyjątkowym koniem, a teraz zabiorą cię strażnicy Tangila. Się tak bardzo, chłopaczku. No, serce mi pęka ze smutku, kiedy widzę, jak, jak płaczesz że ja nic nie mogę pomóc. Idzie! To on! Człowiek ten Wila Zaraz go zabierze! Pośpieszył się! Do prawdy się pośpieszył! Nie! Nie chcę! Nie oddam filara Nie poznajesz mnie? Nie poznajesz własnego brata? To ty? Robiłeś? Musiałem pokazać się strażnikom przy bramie, żeby teraz spokojnie odjechać z fialarem. Nie czas na rozmowy, sucharku. Muszę natychmiast ruszać, bo mo może tu przyjść prawdziwy strażnik Tengila. Mateuszu, daj mi tę tabliczkę. Pokażę ją w bramie. Zabiorę oba konie. Jednego poprowadzę, a na drugim będę jechał. Jak prawdziwy wysłannik tengila. Pośpieszmy się, sucharku, osiadła i gryma. Dobrze. A nie miałeś kłopotów z przejściem przez bramy? Nie, byłem w tym przebranym, no i znałem hasło. Gotowe. Bądźcie zdrowi. Uważaj na siebie, kochany Mateuszu. i Dziękuję za wszystko. Bywaj, Jonatanie. Do zobaczenia. A ja? Mateusz wszystko ci powie. A co będzie, jak przyjdzie ten prawdziwy pokonie? O, przyprowadzę swojego, którego schowałem u sąsiadów i powiem... Że Fialar został już zabrany. Wszystko będzie dobrze, Sucharku. A twojego konia ci nie zabierze? O, niech by tylko spróbował. Ej, jest tam kto? Przyjechaliśmy po konia. Taki dostaliśmy rozkaz. Mamy odstawić konia do tengila. Czego chcecie? Konie został już zabrany. Jak to? Kto go zabrał? Był to jeden rycerz i mówił dokładnie to samo, co wy. Więc dałem mu konia. Dawno to było? No, tak. Spory kawał czasu. Tak. No to zabierzemy drugiego konia. Mam wyraźny rozkaz. Zabrać konia z zagrody starego Mateusza. Nie tak prędko. to. Jedynego wierzchowca mam prawo mieć i nie oddam go nikomu. Pewnie zaszła jakaś pomyłka. Ja nic z tego nie rozumiem. Bo nie ma nic do rozumienia. Był człowiek ten Gila i zabrał mojego konia. Taka jest prawda. No drugi raz musicie mieć dokładniejsze rozkazy. No, skoro tak, no to nic tu po nas. Jedziemy. Jedziemy. Nareszcie. Nie bałeś się, Mateuszu? Bałem się, każdy się boi Ale wrogom mnie wolno okazywać strachu To też zapamiętaj, chłopaczku Czy oni nie wrócą? Nie mają żadnej sprawy do nas No, pora na ciebie Robi się ciemno Musisz przeprowadzić się pod kopem Aż na drugą stronę, za mur Jak myślisz? Czy Jonatan czeka tam na mnie? No co miałby innego do roboty? Zbieraj się, sucharku. O, to tu y, masz trochę rzeczy. I jedzenie. Ja słuchaj, wejdź postrożnie i posuwaj się na kolanach. Tunel, Tunel sam zaprowadzi cię do Jonatana. Ale ty zostaniesz sam. <tunel> kiedyś musieliśmy się rozstać. No być może jeszcze się spotkamy, może... W lepszych czasach nie zapomnij swojego dziadka. Nie. Nigdy ci nie zapomnę. Do widzenia, Mateuszu. Bądź dzielny, mały sucharku. Oby los nam sprzyjał. nigdy się nie skończy. Jak to pięknie! Tyle drzew, takie czyste powietrze. O! Jest to. Siedzi sobie spokojnie, jakby nigdy nic pod drzewem, nic czeka na mnie. Jonatanie! Jonatanie! Hej! Wreszcie jesteś, Karol Wieser. Strasznie długo czekałem na ciebie. Ach, mój mały, dzielny braciszku. Nie <śmiech> się domyślasz. Wychodzenie na tworaka Podzielę przecież i jest zupełnie niewygodne. Chyba masz rację. Dostaniemy tu rano. Znalazłem zacisną polankę. A rano ułożymy dalszy plan. Gdzie tam konie? Pasą się spokojnie na łączce. Nikt tu nie przyjdzie. Jesteśmy zupełnie bezpieczni. Gdzie po naszej myśli. I teraz dojedziemy do wodospadu. Tam zrobimy postę. Jak to wszędzie jest ładnie. Te wysokie drzewa, tyle szkawów, łąci z kwiatami, no i powietrze, z którym można wspaniale oddychać. Zapamiętaj wszystko, słucharku. Nie wiem, czy prędko wrócimy. Droga przed nami daleka, a potem czekają nas wielkie trudy i niebezpieczeństwa. Z katlą nie ma żartów. Wcale się nie boję. Ja z Tobą nie boję się. Mnie też jest braźnie, ale wiem, że to, co chcemy zrobić jest bardzo trudne. Co to? Co za szumy? W Tu właśnie wpada rzeka z Doliny Róż do rzeki Starych Rzek, a wodopad jest tuż przy kraju Tęgile. To gorąca. gorąco. Chyba jest południe. Dobrze byłoby się wykąpać. ale rzeka jest głęboka i wartka nie miałbyś ochoty popluskać się troszkę, tak jak to robiliśmy w Dolinie Wiśni, co? I mi, że tak! Spróbujmy! O! Widzisz, tuż nad brzegiem, zwieszają się gałęzie dużego drzewa! Wrazmy się na niej, wraz z niej się w wodzie, co? Zbijamy ja, się zupełnie jak na pierdą to, Trzymaj się, trzymaj się mocno i nie puszczaj gałęzi! No to wyszła nic nie tym wina. jej ich pod Tak. Chyba nie mają zamiaru tu się właśnie zatrzymać. A może... Może nas szukają? Miejmy nadzieję, że nie. Podaj mi rękę. Wejdziemy wyżej na drzewo. Ukryjemy się w gałęziach. Tak. Nie rób tego piłkę! Dobrze! Albo straci konia! Tam radne! zobaczycie co płynę na konie do tej skały! Chyba rozum A no się, się do płynę! O co? O patrzcie piwa! A się Wydzij, jaka rzeka jest rwąca i głęboka? No, no, no, no, no, no, no. Nie chcę takich konia. Nie chcę konia. Nie chcę konia. O! nie chcę konia. po nie chcę konia. Chodźcie, nie chcę pod drzewem! nie nie nie mogę! nie mogę! Czekam jeszcze Trzymaj mocno! Postaram się złapać konia na udzę! Czuj! Teraz staram Teraz się! Pomóż, Złapać konia na teraz! Nie bój się, no! Jeszcze kawałek! No, no, no! No! No, no, no! No, no, no! No, Nie no, no! No, no, Możesz, no no, no, no, no, no, no, no, nie, udało, udało się. no, no, no, no, A może no, no, no, no, zabrać no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, żeby teraz zabrać na obie zaweciło o dawia tymtaję, że byłość takła, a by wiewa, tylko kócy mogąre ten fila, za ty jakciła się. To raz pierwszy raz przy środowisku. Prawda, to nie? Tak sobie to kiedyś obiecywaliśmy. Jeszcze tam, na Ziemi. Tylko nie myślałem, że przytrafi się to nam w takich niezwykłych okolicznościach. Ale mimo to jest pięknie. Tak. Mimo tego, że siedzimy na krawnej półce o krok od kraju Ten hila. Widzisz ten wiszący most? Obejrzyj go dokładnie rano. Widziałem. Jest i wysoko zawieszony nad rzeką. Ach, ilu ludzi zginęło przy jego budowie? Ale ten jest bezwzględny i zawsze ma to, co zechce. Czy ten most oddziela nam od kraju ten bila? Tak, właśnie tak. A wybudował go podobno wtedy, kiedy postanowił zagarnąć spokojną nam nogą. Mówiłeś kiedyś jeszcze w domu, że to jest kraina baśni i wieczornych ognisk, pamiętasz? Pamiętam, sucharku. Tylko skąd mogłem przypuszczać, że tu panują takie niedobre baśni? Czy tak musi być? Nie, z pewnością Kiedyś ktoś stoczy ostatnią walkę z tyranem, a Nandijala stanie się krajem spokoju i szczęścia. Wtedy baśnie będą zupełnie inne. Czy dałbyś radę stoczyć taki bój? Ostatni bój, sucharku, musi być złą baśnią. Bo będzie baśnią o śmierci. Dlatego... Dlatego powinien go stoczyć, Orwar, nie ja. Ja... Ja, ja nie nadaję się do zabijania. Wiem. Ty tego nie potrafisz. Czy dlatego uratowałeś... Kirkowi życie? Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem dlaczego. Nie zastanawiałem się nad tym wtedy na drzewie. Chyba... Chyba są rzeczy, które musi się zrobić, bo inaczej nie jesteś człowiekiem, tylko nędznym śmieci. Już ci mówiłem, pamiętasz? Zapamiętałem to na zawsze. ale Gdyby Kirk cię rozpoznał i zabił... No to, No to zabiłby Jonathan na dwie serce, a nie jakiegoś tam nędznego śmiecia. Wbiera się na burzę? Nie bój się. Zwykła burza nic nam nie zrobi. Całość rzeczy gorsze. Znacznie gorsze. nie wyglądają. Spotykałyś w jednej błyskawicy. Przypój się do mnie, Braciszku, i nie, myśl o tym. Postaraj się tak. Za... Pamiętasz? W domu opowiadałaś mi różne historie na dobrane. Byłeś wtedy małym, chorym i nieszczęśliwym suchartkiem. A teraz jesteś Karolem w Serce. To wielka różnica. <śmiech> Obudziła się, bo graźnie ją się! Nie Jest to i a, mój oczy! Ona racznie widzi! I natanie! I Ona... na tanie. Uspokój się! już dobrze, no... Nie. nie damy sobie rady! Nie damy... nie damy rady uwolnić orwalać! Co to nas zabije! Może i tak się zdarzyć, ale te wszystkie siły postaramy się uwolnić orwalać. No to przecież... Przebyliśmy taki szmat drogi. Po co kopałem tunel pod Doliną Róż? Kogo ona się wzięła? Po spała w wielkiej grocie milion lat. Albo więcej. każdego dnia obudziła się. Podprzegła pod zamek Tendila. Wiesiała ogień i paliła wszystko, co napotkała po drodze. A czy Tendilowi zrobiła coś złego? Starzy ludzie powiadają, że zabijała wszystkich, ale Tendil ukryty w zamku zatrąbił nagle w aby się, żeby zezwać na pomoc swoją strażę. I stało się coś dziwnego. Na drzwi tego rogu kadla spokorniała i przyczołgała się do niego jak wierny pies. Od tego czasu słucha ten Boi się jego rogu i kiedy ten bild w ruch, spełnia wszystkie jego życzenia. Już nawet nie mieszka w grocie, ale w pieczarze nie Czy jest udziątana? Tak, przykuta złoty moim duchem do skały, ale ten czasem ją uwalnia, żeby straszyć i zabijać. Ona zieję zabójczy przymoki ją kiedyś widziałeś? Tak, do mnie różny. Bałeś się? Tak, krzyczałem z przerażeniem. Więc naprawdę usłyszałem twój głos, i zagrodzie jest Chyba tak, słuchaj. Boję się. Ona nas zabije. Nie, jest na łańcuchu i nie może pójść dalej niż na kraj skały, do wodospadu karmi. Karm? Co to takiego? Nie wiem dokładnie. Może on w ogóle nie istnieje. Nikt go nie widział, ale powiadają, że mieszkał kiedyś w wodospadzie, a Katla go znienawidziła i do tej pory wypatruje, żeby się zemścić. Czy to smog? Nie, to olbrzymi wąż. Długi na szerokość rzeki. No ale to taka stara baśń, którą zwykle straszy się dzieci. Nie, myśląc. Jeśli to prawda? Czasami baśń przeplata się z prawdą. Kto wie, czy wąż karm żyje jeszcze w wodospadzie i z któregoś dnia Katla nie skoczy do wody, żeby go zabić. No... Dajmy temu spokój. No przestań się bać. No. Groźniejsi od baśniowych potworów są czasem ludzie. I właśnie jednego z nich musimy pokonać. Obywatele, na śmierć kurwa. Jest już dzień mimo wszystko jest bardzo pięknie. No stawaj. Żeby to już było za nami. Niestety. Na razie trzeba przedostać się na drugą stronę rzeki, do Karmawiaty. A katla? Co będzie, jeśli nas zobaczy? Będziemy ostrożni. A gdyby tak, gdyby tak z zawoławczym nam Odwadni. Kiedy przejdziemy przez wiszący most, wszystko wyda się... To wiele łatwiejsze. A karkla? Bliż się schowała. No, muszę. Ja tylko nie spojrzę dół. Pod nami płynie głęboka, bystra rzeka. A w niej mieszka karmi. Olbrzymi wąż. No tak. A kiedy już przejedziemy przez most, wali drogi, zdrowi, może w każdej chwili wyskoczyć karkla. I spalić nam zabójcze I Ile to już czasu upłynęło od dnia? Gdy wszyscy do mały miesiąc, rok, a może wiek, jak to było dawno, czy tym tym samym chłopcem, który ciągle się bał. O Boże! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! nie Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! Ona! się, Ona! Ona! Ona! Ona! No wszystko! Skały nas zasłaniają. Zostawmy koniec i i pójdziemy obejrzeć górę, w której jest więziany Zaczekajcie! Zaczekajcie tutaj komiki. Zaraz wrócimy! Słuchcie spokojnie! Karla was nie zobaczy! O! Jest nawet trawa, więc skupcie sobie! Sprawiemy się na góry. górę! Tam zobaczymy dokładnie całą okolicę! No chodź. Może no być. Kłodzio. Cicho. To, to pewnie strażnicy Tęgina. I Orwara. Widzisz? Tam tuż Przez żelaznej bramie, która zamyka grot. No co? Zagrajmy w kości, bo umieram z nudu. No, no, no. Czemu nie? Tobie nie ma nic lepszego do roboty, dawać. Widzisz? Daję sobie w kości. Jest ich chyba trzeci. Tak wygląda na to, żeby bardzo silnowali się do grocy. spodziewają się, że ktoś z Andijanii może przekroczyć most. No, jak dziś po karmi tego łagdaka, czy To też, to, to jest to ostatni posiłek Korwara. Nie dole zostanie kotka tla. <grym> będzie dla niej nie przekon! <grym zielanie zielone> nie mogę tego słuchać. Wycofajmy się ostrożnie, schor. Żeby podnieśli głowę, zobaczyli by nas z łatwością. Chuj czas myślę o tym, że musi być jakieś inne wyjście z groty. Dlaczego? Nie wiem, mam takie przeczucie. To by je znaleźć. Ale mamy strasznie mało czasu, zaledwie kilka godzin. A, świetna tak jest. Kto z to skały, gdzieś skały, nic. Ja nie mówiłem. Pewnie gdzieś, gdzieś tam jest to wyjście. Chodź, chodź poszukamy. Weźmiemy płonące sztaby, żeby uśleć drogę. To może być niebezpieczne. Nie boję się. Jesteś pewny, że chcesz iść ze mną, a nie zostać przy koniach? Mówiłem, że gdzie pójdziesz, tu idę ja. Pamiętam. Bałbym się bardziej czekając na ciebie, bo nie wiedziałbym, czy jeszcze cię zobaczę. No więc chodźmy. Jakie wąsłe przejście. Ledwie się nie Potrzymaj Potrzymaj deszczawy. Muszę zapraszyć drogę na skałach, żeby nie zabłodzić. No dobra. chodź dalej. Ja długo idziemy? Droga jest ciężka, chwilę musimy musieli się przeczołgać. jest bardzo odważny I nie boi się ani trochę. I łatwo posunąć się o kamienie, albo spaść do skały i rozpadliny. A jeżeli jeszcze nie udał, że no, to spotkamy rycerze tak dziwnego... Dźwina... Lepiej nie myślisz. Hopko! Hopko! Hej! Hopko! Hop! Słyszałeś? To chyba Orwell. Biegnijmy! Jaka wielka grota! Patrz! Klatka zupełnie jak na zwierzęta Tam, tam uwięziony jest Orwar Kto tu jest? Czego chcecie? Szukam Orwara To ja A ty kim jesteś? Jestem Jonathan Lwie Serce A to mój brat, Karol Lwie Serce Przybyliśmy z Nangijali Żeby cię uratować, Orwarze Za późno Ale dziękuję wam W każdym razie Dziękuję za odwagę i chęć Idą już po mnie. Schowajcie się, schowajcie się gdzieś. Szukań, zgaś pochodnie. Kłótni, kośnij, cicho. Odważę. Z doliny dzikich róż przygotuj się. Za godzinę zostaniesz zaprowadzony do katry. Z łaskawości wielkiego Tengila. Mogę ci na ten czas zostawić latarnię. Masz. Wrócę tu po ciebie. Szybko. Szybko, sucharku, daj nóż. Spróbujemy przebiłować pręty klatki. nie niestety tylko noże, ale, ale są z mocnej stali. Wiele o to nie słyszałem. tanie wie serce. Ale nie wierzyłem, że uda ci się przedostać aż do groty Katy. Obudziłeś we mnie nadzieję swoim przybyciem. Dziękuję. Dziękuję ci. Prędzej, sucharku. Pracuj na sił. Ja wiem, że bolą cię ręce, ale to nic. Z tymi nie. musimy. Dzielnego masz braciszka, Jonatanie. A ja nie mogę wam nic pomóc. Żeby zdążyć. Jeszcze, jeszcze trochę. Zdaje mi się, że, że pręty ustępują. Pusił! I, I ten drugi też. Porważę, czy udać się przycisnąć przez tę dziurę? Nie. Nie mogę. Jestem słaby. Ciechaj. Podaj rękę. No, chwyć mnie za szyję. Prze przeciągnę cię. No. Uciekajmy szybko. Kiedy ja ledwie stoję na nogach. Oprzyj się na mnie i na sucharku. O o tak. A teraz jak najprędzej. Nie, nie. Nie da się, nie da się rady, chłopcy. Ja zupełnie straciłem siły. Z proszę, zostawcie mnie. Nie narażajcie swojego młodego życia. Już, już niedaleko. Przeczołgamy się przez ten wąski przesmyk i będziemy wolni. Zgaście latarnie. Idą. Po połóżmy się na ziemi. Nie ma go. Klatka jest pusta. Uciekł. Niemożliwe. Uciek. Sheriff, <laughs> look Och, jakie to nadzwyczajne móc Oddychać czystym powietrzem I patrzeć na zielone drzewa A ja już straciłem wszelką nadzieję A teraz jestem wolny Jestem wolny I nie mam słów Którymi umiałbym podziękować ci Jonatanie Przywróciłeś mi życie i wiarę w ludzi Dziękuję Po stokroć dziękuję Nie czas na to, orważy W dolnie Róż czekają na ciebie Mamy przed sobą kawał niebezpiecznej drogi. Czy dalsze radę wsiąść na konia? Odpocząłem już po tej morderczej przeprawie przez grotę i wiem, że muszę mieć siły. Inaczej zginiemy wszyscy. Dobrze. Nałóż ten hełm i, i płaszcz! Będziesz wyglądał, jak rycerz ten gila. Pojedziesz na fialarze, a ja z sucharkiem na gilini. Konie są wypoczęte, więc powinniśmy przed zmieszkam dotrzeć do mostu. O, czuję się znacznie lepiej. Ruszajmy! Jeszcze most i najgorsze będzie za nami. Sucharku, uważaj! Przed nami jadą strażnicy Dandilla. Trzymaj się mocno, orwarze! Chwyć lejce naszego konia. Będziemy udawać twoich jeńców. Nie dostaną nas. Ej Hej! Ja się złapali orwara tego łajdaka? Nie, nie wiem nic! Aha! A dokąd jedziesz? Ja mam dwóch jeńców! Muszę się śpieszyć! da się bliżej przyjrzeć tak, tak. E, chyba już gdzieś nie mm. widziałem a ty? A, czy... a co ty tak patrzysz z podełba? Jonatanie, no Jonatanie uciekajmy, nie wezmą nas żywy. żywych z drogę, pokaż gilymnie co potrafisz trzymaj się mocno sucharku. No ja! i nie uciekniecie mi Zabiję was jak szyb się. Ja! I oddadą matki! Nie tak łatwo. Ważne, żeby orwar uciekł. Engil Was pokaże! Mama wróci w prawo! Mama wróci w prawo! Mama wróci w prawo! Mama wróci w prawo! Mama wróci w prawo! Mama wróci w prawo! Mama tak. w prawo! Mama wróci w prawo! Chowam się tam, tam w tych kałęziach, tego trzeba, przy którym kopaliśmy się. Zgodę. już widać dwa Uważaj, teraz skacz! Powodzenia, mój mały! Ob obywam się, Obywam się poszczęściło. Ja dam sobie radę. Ja, nikt mnie tutaj nie zobaczy, ani ten wstrętny pirk, ani, ani jego zgraje. Niepciej, ruszajcie się, nie z koły. Niech to gonić, bo jak nie... No, się mi za to! Ej! Nie dostaniecie ani Orwara, ani Jonatana. No nie muszą dojechać do Doliny Róż. A ja zaczekam sobie tutaj. Wcale... Wcale się nie bałem, kiedy postanowiłem zaskoczyć z Grima. Więc chyba... Można, można pozbyć się strachu. A to co? Nowy jacyś jeść na koniach. Z drugiej strony polany. Jest między nimi kobieta. To Sofia! Sofia! Sofia! Karolu! Skąd się tu wziąłeś? O, oh, oh. <grym zimę> Mały lwieser <grym zimę> ja pokażę. Czy znowu będziesz polował na wilki, Sucharku? Dokąd jedziecie? Do Doliny Róż Josi pokaże nam drogę, gdzie można przeskoczyć mur Ta. Musimy się tam dostać Czas walki się zbliża Co Jak mają się twoje gołębie i Bianka? Bianka nie wróciła do mnie zabiję Josi. Czy wiesz coś o Jonatanie? <głos> no chyba nie został złapany, co? Nie, nie został. Właśnie no. wyratował orwara z groty kapli. Co? Wspaniale! <głos> to zuch z tego Jonatana. Nie mogłeś nas powitać lepszą wiadomością. A może i ty z nim byłeś, co? Opowiedz wszystko. Nie, Opowiedz. teraz nie ma czasu na opowieści. Śpieszmy zobaczyć Orwara. Racja, racja, robi się ciemno. No, jedźmy już. Siadaj, Karolku, na mojego konia. Pojedziemy razem. Nie, Sofio, nie pojedziemy nigdzie z tym zdrajcą. Co? co, co coś ty powiedział? Ja, jak śmiesz, ty szczeniaku? go, no. Josi. rozum straciłeś ci, co? Karolu, co ty mówisz? Myślałem, że to... Ja jestem zdrajcą. Przynajmniej tak napisane było na ścianie w twojej kuchni, Sucharku. Och, zbyt łatwo obwiniasz ludzi, Karolu. Przepraszam cię, Hubercie, za wszystko. Ale Josiego nie przeproszę. On naprawdę zdradził! O no, jeszcze słowa pożałujesz, ty szczeniaku, ty. Mówię prawdę. Chcę was wciągnąć w zasadzkę. On spotyka się w górach z rycerzami Tengila. Co? Zdradził Orwara. To, to straszne oskarżenie, Karolu. E? Josi! Co? Rozepnij koszulę nie. i pokaż znak na piersiach. Nie! No pokaż! Nie, nie, zostawcie mnie w spokoju! Radzę, jedźmy szybko! Rozepnij koszulę! Nie. Rozepnij koszulę! Nie! Nie, nie, ręce przy sobie, Hubercie! Smok ten Gila! Piętno zdrajcy! Zdrajca! Karol miał rację! Bądź przeklęty! Ty i to, co uczyniłeś! Ja jeszcze wam, ja jeszcze wam pokażę! Bo wrócę do doliny z ten Ja jeszcze wam pokażę! Ja jeszcze pokażę! Nie do rzeki, głupiec, skończony głupiec. Ginie w jej, w jej nurcie. Wskoczył. Próbuje płynąć. Woda porwała go i niesie prosto do wodospadu karma. Przepraszam cię, Sucharku za surowe słowa. Wybacz mi, uratowałeś nam życie. Jesteś niezwykłym i dzielnym chłopcem. I z całą pewnością zasługujesz na to, aby nazywać się Karolem Lwie Serce. Znowu jesteśmy wszyscy razem. Mateusz, Jonatan i ja. Jest i Orwar, ale on zajmuje się przygotowaniami do wielkiej bitwy. Teraz też. Siedzą przy stole w chacie Mateusza i rozmawiają o tym, co ma się stać jutro. Bo właśnie jutro Dolina Dzikich Róż stoczy bitwę z Tengilem. Dziwne, że strażnicy nie domyślili się niczego. Nawet tego, że w każdej prawie chacie ukryta jest broń. Nie oczywiście kazali spać, bo, bo na co im do wojennej narady taki mały chłopiec jak ja? Jonatan? No to co innego. On jest dzielny i odważny, a ponieważ uwolnił Orwara, to ludzie w dolinie śpiewają o nim pieśni. Jutro, nim zejdzie słońce, będziemy gotowi. Zaatakujemy straż przy bramie. Sofia ze swoimi oddziałami wjedzie przez główną bramę, a Hubert od strony rzeki. Zwyciężymy albo zginiemy. Nie możemy zginąć. Zbyt wiele złego uczynił Tendilabel i tym razem los mu sprzyjał. Tak, Jonathan ma rację. Musi być sprawiedliwością. No, chyba, że Tengil przybędzie tu z O tak, to byłoby najgorsze ze wszystkiego. Jest Katla jest straszna. No, jej ogień pali i zabija. Nie mają się jej uszczepy, ani strzały, ani miecze. A jeśli kogoś liźnie swoim płomieniem, nie ma dla niego ratunku. Tak, Katle może pokonać tylko głód, ale o tym pomyślimy po bitwie. Najpierw my musimy pokonać wojsko Tengila. Pokonać znaczy zabić. To chciałeś powiedzieć, Orwarze? Innej drogi nie ma. Ja... ja nie mogę nikogo zabić, Orwarze. Nawet gdyby chodziło o twoje życie? Nawet wtedy. Nie rozumiem cię, Jonatanie. Ty taki dzielny, odważny. Ty boisz się? To nie strach, Orwarze. Po prostu nie potrafię i nie chcę zabijać. Ale gdyby wszyscy tak myśleli, Jonatanie, zło panowałoby powietrzne czasy. Jak to, Orwar niczego nie rozumie? Jonathan no. nie może zabijać, no, bo jest bardzo dobry. I gdyby to, wszyscy byli ludzie byli pory. tacy właśnie, nie byłoby żadnego zła, ani wojen, ani tych tęgilów, ani no, tych katli. Trudno cię zrozumieć, Jonatanie. Ale dobrze. Bądź przynajmniej w pobliżu bitwy i zagrzewaj ludzi do walki. Ludzie muszą cię widzieć, bo, bo cię szanują. Tyle chyba możesz zrobić. Tak, tyle mogę. Późno już. Prześpijmy się chociaż kilka godzin Zobaczę tylko, czy sucharek już śpi Dlaczego nie śpisz jeszcze, chłopaczku? Boję się, Mateuszu Bardzo się boję o, Ja też, Wnusiu Za stary jestem już na to wszystko Ale z ten gilem trzeba skończyć Raz na zawsze będzie To będzie trudny dzień Trudny. No, śpi mój mały. śpi. Dobranoc. Zapłakały na to, co się działo prawie tuż obok. Nagle na polu bitewnym zaległa cisza, straszna cisza, a w chwilę później rozległ się ryk. Konie! O o o się bęc... Tak, nie. To już szkodzi wszyscy. To gila. Tengila. Znam ten straszny głos z opowieści Jonathana. To Tengil przywołuje smoka do posłuszeństwa. Jeszcze chwila i katla będzie zabijać tych, których wskaże ręka Tengila. Gila. Musi się skończyć. Czy wszyscy zginiemy? Jej. Co to? Niemożliwe. Jonathan pędzi na koniu prosto w stronę Dengila. Zrobię to. Wyrwę mu, który uśmierza katle. Nie mogę dopuścić do tego, żeby teraz, właśnie teraz wszyscy zginęli od ognia smoka. Ty podły, wstrętny człowieku! Nie będziesz dłużej dręczyć Dengiali. Będziemy dłużej spokojnie. nie leni czarodziejski ruch tenki zachnął się na koniu graj, obakanie graj! graj, zagraj pieśń zwycięstwa zagraj Coś najbardziej dziwnego, co tylko mogło się przydarzyć. Jonatan zadał wróg, a Katla spojrzała groźnie na Tengila i ryknęła przeraźliwie, plując ogniem na swojego dawnego władcę. Ten zachwiał się na koniu i upadł. Ura! Ura! Ura! Pamiętajcie ten dzień Wielu spośród nas Zginęło Ale odtąd nasze dzieci Będą żyły w spokoju i wolności O po zmierzchu Pochowamy poległych Uczcimy pamięć Huberta Dzielnego wojownika z Doliny Wiśni I naszego drogiego Mateusza o Boże Mateusz nie żyje jeszcze jedno jest do zrobienia. Trzeba kaple zaprowadzić do karmaniaki. I tylko jeden z nas jest w stanie tego dokonać. Czy chcesz, Jonatanie, lwie serce po raz ostatni pomóc Dolinie Dzikich Róż? Dobrze, Orwarze. Chcę pomóc jeszcze ten jeden, ostatni raz. Mam cię pożegnać, Jonatanie. Kiedy przywiążesz katlę złotym łańcuchem do skały nad wodospadem karma, wróć do zagrody jeźdźców. Będę niespokojna o ciebie i będę czekała. Dobrze, Sofio. Kiedy zrobię wszystko, co obiecałem, przyjadę z Karolem do swojego domu w dolinie wiśni i znowu będziemy pielęgnować tulipany. Myślałam, że Karolek pojedzie ze mną już teraz! Nie gniewaj się, Sofia. Zostanę z Jonatanem. Nie mogę się z nim rozstawać. Jeżeli Sucharek chce zostać, niech tak będzie. Przecież pomógł mi uwolnić Orwara. We dwóch i teraz damy sobie łatwiej rady. Uważajcie na siebie, chłopcy. Jesteście jeszcze tacy mali. Niech dobry los wam sprzyja. A potem... A potem spotkamy się w dolinie Wiśni, Sofio. Żegnajcie. Na mnie czas. Muszę wracać do siebie. I my będziemy szykować się do drogi. Katla jest na razie zmęczona i syta krwi, ale kiedy poczuje straszny głód, znowu stanie się niebezpieczna. Patrzy na ciebie jak wierny pies. Nie wierzę jej spojrzeniom. Wolę szybko zrobić to, co obiecałem. do Karmaniaki nie była wcale trudna, ani taka długa jak za pierwszym razem. Jonathan poganiał Katle grona rogu i tak dotarliśmy do wiszącego mostu. Zapamiętaj ten widok, Sucharku. Widzimy Karmaniakę po raz ostatni. Przejedziemy szybko przez ten most, bo Katla jest wyjątkowo podniecona. Poznała swoje miejsce i chce się tam dostać. Chce znowu wypatrywać w wodzie karma. Ruk wpadł mi do wody. Uciekajmy! Prędzej już nie damy rady! Katla przyłapie za nami i tuje ogniem! Pogoń konia! Szybciej! Uciekajmy w stronę twierdzy tengila. Ona chyba sparzyła twojego konia! Nie zatrzymuj się, jedź! Jedź przed siebie! Teraz w góry musimy wspiąć się na skały. Czy konie dadzą rady? Jeszcze trochę. Wdrapiemy się na tę wysoką górę. Może tu nas, może tu nas nie dosięgnie. Odpocznijmy chwilę, co? Czy ona, czy ona tu się nie wdrapie? Nie wiem. W razie czego będziemy uciekać bocznym stokiem, o tam. Wybacz mi, sucharku, że zgubiłem róg. Dzim tak gwałtownie spiął się, że o mało nie przeleciałem przez barierę mostu do wody. Nawet nie poczułem, kiedy róg wypadł mi z ręki. Katla to widziała! Jest już blisko! Pod nami! Pod nurzą skały. O, o tam! Ty przebrzydły smoku! Tylko nie śmiej tknąć sucharka, słyszysz? Słyszysz? No, śmij ze mną. ten głaz. Jeszcze! Jeszcze! Jeszcze mądry! Nie spodziewała się, że głaz spadnie. O! Popatrz! Z wody wyłania się straszny potwór! Wąż, obrzymiewało się! Oplata katlę swoim cielskiem! Walczą! A więc jednak karm szedł A katla codziennie go wypatrywała! Dwa potwory! To dla ostatni ból! Zagryzą się! Tak pełne są nienawiści! Uciekajmy ją, nie. Boję się, że przejdzie im ochota do walki i wtedy Katna znowu nas zobaczy! Już nie zobaczy, Sucharku! Gryzą się śmiertelnie, jak baśniowe stwory! Spójrz! Spójrz, woda pochłonęła i Karma i katle. Nie żyją? Tak, tak, myślę, że nie żyją. Mimo no wszystko to straszne! Zaraz zacznie się ściemniać. Nie chcę, żeby noc została nas w karmaniace. Konie ledwie trzymają się na nogach. A przed nami skały, wąskie, kamieniste ścieżki i wiszący most. Czy dasz radę jechać, Sucharku? Tak. To w drogę. Na, na tej skalnej półce Rozpalimy ognisko jak wtedy, kiedy jechaliśmy Uwolnić Orwara, pamiętasz? Ja, ta wiesz co? Z Fialarem i glibem dzieje się coś dziwnego Chwieją się i padają Są śmiertelnie zmęczone a jak, a jak się prześpią To poczują się lepiej? Z pewnością Nasze dzielne konie Tak bardzo pomogły nam w ucieczce Widzisz? Jeszcze pozostał ślad po naszym ognisku Pozbieram suche gałązki Dobrze Siądę na chwilę, jestem taki zmęczony. I rozświetla nadchodzącą noc. Jak to jest piękne. Nangijala jest taka piękna i spokojna. Nawet te skały nie wydają się groźne, kiedy wiemy, że nie nadjadą rycerze ten Gila. Aha. Teraz nic już nie grozi ludziom i zwierzętom w Nangijali. Ale, ale to przerażające, że za wolność i spokój trzeba było zapłacić życiem tylu ludzi. Jak myślisz, Jonatanie, gdzie jest teraz Mateusz? Jak to gdzie? W Nangilimie. Gdzie? Mówiłem ci kiedyś, że jest jeszcze Nangilima. Nie pamiętam. To było. to było wtedy, kiedy wyruszałem z zagrody jeźdźców. A ty bardzo się bałeś. Powiedziałem, że jeżeli nie wrócę, to spotkamy się w Nangilimie. Tam teraz właśnie trafił Mateusz. A. a jak tam jest? Czy ładniej niż w Nangili? Chyba jeszcze piękniej. Tam. tam teraz jest czas ognisk i baśni. Jesteś tego pewien, Nie? Tak. Dorośli opowiadają dzieciom różne baśnie Wesołe i smutne i straszne O takie jak o katli i karmie A potem śmieją się razem z dziećmi przy ogniskach Wszyscy sobie pomagają, pracują i są, są naprawdę szczęśliwi A Mateusz? On też oczywiście Mieszka w starej zagrodzie w Dolinie Jabłoni Niedługo będzie czas zbierania jabłek w jego sadzie Chciałbym mu pomóc zbierać jabłka bardzo tęsknię do Mateusza. Chciałbyś sucharku? To naprawdę? Tak. Jeśli jest, jeśli jest tam Mateusz i w tej Anglii jest tak pięknie i dobrze, możemy się tam dostać. Przecież Orwar i Sofia dadzą sobie radę bez nas, prawda? Jeśli tak, to chodźmy tam. Muszę ci coś powiedzieć, sucharku. Posłuchaj uważnie. Czy coś się stało? Pamiętasz, co Orwar powiedział przed bitwą o katli? Ale jej już nie ma. Orwar powiedział, że nawet najmniejszy jej płomień może zabić albo śmiertelnie porazić. Dlaczego mi teraz o tym mówisz? Dlatego, że kiedy uciekaliśmy przed katlą, tam na moście, jej płomień sparzył mnie. Jonatanie, Nie! Tylko nie to. To prawda, Słucharku. Czy ty umrzesz? Nie, jeszcze nie. Ale, ale nigdy nie będę mógł chodzić o własnych siłach. Teraz mogę ruszać już tylko rękami. Nie rozumiem. Dlaczego? Bo jad katli jest straszny. Parzy i paraliżuje całe ciało. Może ci przejdzie? Nie, to nie przejdzie nigdy. Chyba, chyba żebym dostał siedem gilimy Chcesz mnie znowu zostawić samego? Widzisz... Nie! Nie beze mnie. Nie wolno ci uciec do Nangilimy samemu. Czy chcesz pójść ze mną? Mówiłem ci przecież, że gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę z tobą. Tak. Tak mówiłeś i pomagałeś mi dzielnie przez cały czas. Ale tam... Tam trudno się dostać. Pamiętasz jak to było, kiedy wybuch pożar w naszym domu na ziemi? Pamiętasz jak wyskoczyliśmy z okna? Pamiętam. Wtedy przyfunąłem do Nangijali. Ja ale to pamiętam. Więc pomyślałem sobie, że moglibyśmy dostać się do Nangilimy. Wystarczy skoczyć. Tam w dole jest taka mała zielona łączka. Widziałeś ją na pewno. Ale byśmy się zabili. Nie. Dostalibyśmy się do Nangilimy. Jak tylko dotkniemy zielonej trawy, zobaczymy światło Nangilimy. Tam teraz jest ranek. To chodźmy Zobaczymy ścieżkę prowadzącą do Doliny Jabłoni Grim i Fialar już tam czekają Jak to czekają? Przecież śpią tutaj Jezu, Harku, To są tylko ich ciała One nie żyją Zabił je ogień Katli Naprawdę nasze konie są w Nangilimie A ty nie będziesz sparaliżowany? Ani trochę Pojedziemy w rannym słońcu Prosto do zagrody Mateusza Wyobrażasz sobie, jak się ucieszy? No to... no to się pośpieszmy. Żeby konie na nas długo nie czekały. Nie mogę się pospieszyć, Sucharku. Nie mogę ruszyć się z miejsca. Zapomniałeś. Więc jak to zrobimy? Jest... tylko jedna możliwość. Wiem! Wezmę cię na plecy. Kiedyś ty to zrobiłeś dla mnie. Teraz ja zrobię to dla ciebie. Tak będzie sprawiedliwie. Owszem, tak będzie sprawiedliwie. Pomyśl chwilę. Odważysz się, sucharku, lwie serce. Poczekaj chwilę. Więc nie my mamy to zrobić, tylko ja muszę. O Boże, jaka straszna jest ta przepaść. Więc ja muszę wziąć się na pana na plecy i ja muszę skoczyć na tą zieloną łączkę. Czy dam radę? Czy nie będę się bał? No ale jeśli przestraszę się tak bardzo... Jonatan nie będzie nigdy zdrowy. A ja zostanę tylko nędznym śmieciem. Nie człowiekiem. nie odważy się. Mój dzielny. Dzielny mały sucharek. Pośpieszmy się. Zróbmy to teraz, sucharku. Chcę jeszcze posiedzieć przy tobie. Tylko chwilkę. Tylko nie za długo, braciszku. Czuję, że moje ciało... Jest coraz bardziej bezwładny. Niech się zrobi całkiem ciemno, tak żebym nie widział. Dobrze. Jestem gotów, Janatanie. Złap mnie mocno za szyję. Kiedy tam oddycha Czuję bicie jego serca Dlaczego jeszcze się boję? Dlaczego? Su Sucharku wiem. Serce Boisz się To ostatni odcinek słuchowiska na podstawie powieści Astrid Lindgren Bracia Lwie Serce